the up up Show tonight. Why do we always come here? I guess we'll never know. It's like a kind of torture to have to watch the show. <laughs> <laughs> But now let's get things started. Why don't you get things started? It's time to get things started on the all. most sensational, inspirational, celebrational, motivational. I don't to leave a woman had no time to talk Don't let the all put my voice Give them to another steely don't You You I, I, I, I, I, I, I, I, Two, three, four, five, six, seven, eight You can draw the way you walk Your man don't doubt we talk i like I like I I I'm I I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 W nowy dzień wjechaliśmy z Pozest, w nowy dzień wjechaliśmy z Klasyką, e, klasyk, a też zespół Pozest już za dwa tygodnie, całe dwa tygodnie we Wrocławiu w ramach festiwalu Into the Abyss edycji drugiej wystąpi. A o tym festiwalu rozmawiam dzisiaj z Adamem Adamskim, czyli naszym gościem, jednym, jedną z osób, które, która jest odpowiedzialna właśnie za realizację, za przygotowanie właśnie tejże imprezy festiwalu Into the Abyss. A Into the Abyss to również, również nazwa agencji bookingowej, która właśnie działa we Wrocławiu i zajmuje się nie tylko organizacją organizacją tego festiwalu, o czym się dowiecie w trakcie tutaj naszej rozmowy, rozmowy z Adamem. Ale zacząłem bardzo klasycznie, bo zapytałem Adama na początek, jak wkroczył na drogę złego, czyli jak zaczęła się jego przygoda z muzyką, od czego tak naprawdę to się zaczęło. Moja przygoda z muzyką zaczęła się w latach 80. wiesz, to użytkawały czas. Dostałem pierwszą płytę od matki na Mikołaja. Ona zauważyła, że w telewizji polskiej przyglądałem się wiesz, z uwagą programom, już nie pamiętam, wideoklip chyba, taki był program którym na końcu no, zawsze był teledysk metalowy, wiesz. Jako dwunastolatek, no pochłaniałem te teledyski, pamiętam o odporna, Wtedy Crazy Train też robił na mnie wielkie wrażenie i proszę Ciebie, dostałem pierwszą płytę od matki, potem trochę żałowała, bo skończyło się długimi włosami. W każdym bądź razie, no to się dawno temu zaczęło, więc y, ta przygoda od dzieciaka trwa, no i chyba tak jeszcze potrwa, mam nadzieję. Ja też mam nadzieję, że ta przygoda potrwa jak najdłużej. Byłem, że tak powiem, świadkiem i uczestnikiem ubiegłorocznej właśnie przygody w ramach Into the, Into the Abyss. No właśnie, Into the Abyss to w miarę młody w miarę młoda marka na krajowym rynku bookingowym. Natomiast, jak się za moment przekonacie, tworzą ją starzy wyjadacze. Ludzie z wieloletnim doświadczeniem w działalności w podziemiu i w biznesie muzycznym jako takim. Tak więc y, poprosiłem, poprosiłem y, Adama o y, przedstawienie właśnie, y, o przedstawienie y, D'Artagnana y, i y, trzech muszkieterów. No i proszę bardzo. Festival into debbie, booking into debbie powołał do życia trzy osoby. Płachybka, Zagórski i Adam, to tak bardziej oficjalnie oczywiście posługujemy się eksewami. Każdy z nas całe życie dorosłe poświęcił muzyce, które są naszą fazią. Tomek e, prowadzi wytwórnie behind the, behind the Mountain Record, która wydaje różne rodzaje ekstremalnych zespołów. Wydawał Tune, Tolem Green, Muzołwem, Disgust, Exit 13, więc wiesz, od death metalu po grindcore. No, jest kolekcjonerem płyt, ja nie znam drugiej takiej osoby, która ma taką ilość płyt, on ma 19 wydań płyty skam z zespołu Napam, więc no, no, jak to zobaczyłem, to naprawdę szczęka mi opadła. A przede wszystkim zna się bardzo na muzyce ekstremalnej. I to nie tylko death metalu, black metalu, ale mm, od grindcore'a, oraz wiesz przez wszystkie, wszystkie takie odmiany ekstremy muzycznej, nie? czyli to co, to, co nas interesuje. Z kolei Maciaka to koleś, który zaliczył na no, najwięcej festiwali muzycznych, jakie ja znam osobiście, a, a jego wiesz, przygoda koncertowa to się zaczęła dawno temu, jak oszukał rodziców, że jedzie na obóz harcewski, a pojechał na Mystic Festiwal, gdzieś W 2001 roku był, zawsze o tym opowiada i jest dumny z siebie, no ale ja to rozumiem, bo w sumie, no, no, no szacunek, po prostu szacunek. A chłop jeździł od Finlandii, od Finish w Metal Maniac, wiesz, po Irlandię, ale też zaliczył Neurotik defest Nederland Netherland Killtown, Town, świetny festiwal, opowiadał mi naprawdę mnóstwo i, i, i te jego opowieści też trochę były takim natchnieniem dla nas, żebyśmy właśnie takie imprezy robili. Ja szczerze żałuję, że do Kopenhagi nigdy mi się nie udało dojechać, ale no cóż, no, chcemy troszeczkę te doświadczenia przenieść na nasz stron. A ja zajmuję się muzyką od dziecka, ale miałem potem Eta Twojego wina, Tape Traders, czasy, wiesz, rozsyłania demóweczek, przysyłania, wysyłania, ja miałem swoją kapelę death wiesz, więc jak byłem absolutnie skręcony, potężnie w początki death metalu i tej sceny, potem to trochę się zmieniło, różne rzeczy się w życiu pojawiły, ale w latach 2000 zdecydowałem, że coś muszę robić związanego z muzyką i stwierdziłem, że jeśli nie gram, jeśli nie robię gazety nie prowadzę programu radiowego, no to może będę robił koncerty. No i zabrałem się za koncerty. 2004 roku robię koncerty pod śródłem Corporation w Wrocławiu. Różne gatunki muzyczne, od ekstremalnego metalu, takiego jak Napalm Death, Six Feet Under, Warbringer, który bardzo miło wspominam, przez różne punkowe, hardkorowe imprezy z metbolem z Bane'em, z Wallen Enemy, z Hundred Demon, po, proszę Ciebie, Prog, Metal, Post-Rock, from Nebula, Rock'n'Roll, turboacis, no mnóstwo rzeczy robiliśmy. Generalnie interesowała nas muzyka ostra, bezkompromisowa, a z czasem i, i, i po rozmowach z chłopakami stwierdziliśmy, że powołamy się takie jak Debis, czyli markę dedykowaną mrocznemu metalowi, mrocznemu klimatycznemu metalowi w cenie ekstremalnej, ale właśnie takiej, gdzie ta otchłań jest w tle bo jeszcze mamy jednego organizatora w Walu. Jest to Einar Black R i Iskastel Party, menadżer klubu Liverpoolu we Wrocławiu. Który też zaangażował się w nasz festiwal i bardzo tego co nas cieszy, bo nosi dużo doświadczenia i skłania e, zespół, więc tych organizatorów mamy i de facto cztery. No właśnie, dlatego powiedziałem dartania i y, trzej muszkieterowie. Czy inspiracji dla nazwy, pod jaką działają i organizują festiwal oraz inne koncerty należy szukać Ustlejera, Krążek, Szyn Zendelbys, czy na dużym ekranie y, film y, Otchłań, opowieść o życiu i śmierci? Inspiracją, proszę Ciebie, do nazwy naszego festiwalu była rozmowa z Piotkiem. Rozmawialiśmy z Piotkiem, z, e, kurasem z Temple. Padła nazwa From the Abyss, a mi się wtedy przypomniał dokument Wernera Herzoga Into the Abyss. Dokument o karze śmierci. I tak ta nazwa, pomyślałem, że może tutaj pasować, oddawać klimat, który chcemy tworzyć na tym festiwalu, który chcemy, żeby słuchacze, żeby y, y, ludzie, którzy przyjdą, y, mogli przeżyć. Więc taka podróż od muzycznych, to nam przyświecało. Masak w dłoń, czyli Gość Rzeźni. A gościem rzeźni jest Adam Adamski e, z Intudebis, e, z którym właśnie rozmawiam o jego działalności pod tym szyldem i o jego początkach oraz jego e, współpracownikach. Adam wspomniał, e, że po okresie mózgowania, tej treningu i, i wydawania zina wziął się za organizowanie e, koncertów. Padła tam e, lata rok 2004. Czy od początku była to działalność sformalizowana, czy też e, było to przejście od tak zwanego do it yourself do własnej firmy? Oczywiście zaczynaliśmy jako zupełnie DIY-owa ekipa, która własnymi siłami bez żadnego wsparcia, bez żadnej działalności gospodarczej organizowała koncerty, ale z czasem okazało się, że jeśli chcemy robić coś większego i na przykład prowadzić sprzedaż biletów, no to, AG, to, to bileterie potrzebują wystawienia faktury. No i to doprowadziło mnie do założenia działalności gospodarczej, ale to nie tylko było związane z koncertami, prowadziłem też różne inne działania. I, I fajnie ta działalność koncertowa jakby się uzupełniała z innymi, moimi aktywnościami, więc początkowo absolutnie fascynacja i wiesz, zero papierów i, i taki totalny spontan, ale no, no po jakimś czasie nabraliśmy doświadczenia, nabraliśmy nasz apetyt wzrósł, em, szczególnie wtedy, kiedy zabraliśmy się za koncerty metalowe, bo, bo faktycznie zaczynaliśmy od hardcora, punka i, i to troszeczkę inaczej wygląda i wyglądało, ale m, jeśli m, przyszedł apetyt na metal, czyli jakby stanę bardziej no, jednak m, rozwiniętą, więcej wytwórni, bardziej biznesową, m, no może to zabrzmi brzydko, ale jednak m, tak jest, no to tam m, to trochę na innych m, m, prawach m, działa, no i trzeba było się troszeczkę sformalizować, więc ta działalność jest, aczkolwiek jakby ideały młodości zostały, no działamy Sami bez wsparcia jesteśmy niezależni, nie absolutnie niezależni w naszej działalności właśnie, tak to właśnie wygląda, czyli od zrób to sam do sformalizowania, ale ten duch, ale ten duch niezależności, niezależności pozostał. Wystartowali przed rokiem z pierwszą edycją imprezy Into the Abyss Festival. Poprosiłem właśnie Adama, by opowiedział o kulisach przygotowań do tegoż debiutu tejże debitanckiej imprezy, czy ostatecznie są z tej imprezy zadowoleni. No ja podejrzewam, że tak, skoro dziś spotkam się o tym, aby porozmawiać o kolejnym wydaniu, które już za niecałe dwa tygodnie, 19-10 dziesiątego Grudnia będzie miało miejsce w Wrocławiu. Jak wyglądała frekwencja? Czy byli z tego zadowoleni? Rozpoczęliśmy w kwietniu 2015 roku i przez kilka miesięcy Line Up powstawał bodajże aż do końca września. Edycja odbyła się w grudniu, więc około trzy miesiące przed odpaleniem festiwalu Line Up był gotowy, ale powiem Ci szczerze, że była to bardzo ciężka praca. Byliśmy nieznani, znaczy nasza marka była nieznana, nazwa festiwalu i to nie pomagało. No, ta pierwsza edycja to trochę była taka inwestycja w przyszłość, no, pierwsze koty za płot, więc przecież my jesteśmy z nimi zadowoleni, było bardzo szczęśliwi z koncertu na przykład The Congregation czy ręka, który odegrał e, muzykę Pungent Trench, e, to jak również Today is the Day, to były przeżycia no, bardzo fajne, ekstremalna muzyka jak najbardziej, to co chcieliśmy przynieść jakby publicę i jakby za, zaproponować, ale no, okupiliśmy to naprawdę dużym wysiłkiem. Na pewno łatwiej było nam e, przygotowywać drugą edycję. Jesteśmy, bo m, Marka poszła w świat, bo były dobre opinie, bo wszyscy byli zadowoleni, e, m, bo było fajne afterparty. Wiesz co, frekwencja mogła być lepsza, no, nie było szału, ale też nie było takiej frekwencji, żebyśmy powiedzieli, że zawieszamy na kołku tą inicjatywę. Ale to tak zawsze jest, no, no, nikt nas nie znał, więc y, widzieliśmy, że z każdą kolejną edycją będzie... Y, Łatwiej. Zresztą wiesz, obserwując Polskie i Polskie festiwale metalowe, to tutaj jak doskonale wiesz, trzeba mieć cierpliwość, bo w Polsce zasada jest taka, że się nie udają festiwale, to no chyba, że masz jakieś wsparcie zewnętrzne, na przykład gmina ci daje pieniążki, my nie, my nie mamy takiego źródełka, wszystko finansujemy z naszych prywatnych środków, no więc em, takie imprezy często się nie udawały, no my jesteśmy uparci, Znaleźliśmy jakąś formułę, która nam bardzo odpowiada, muzyczną, organizacyjną, no i, i, i próbujemy dalej, no ale zobaczymy jak to będzie. Bogaci o doświadczenia, doświadczenia z ubiegłego roku przygotowaliście nową edycję. Ile czasu zajęło wam dopięcie wszystkiego na ten przysłowiowy ostatni guzik? Wiesz co, to się troszeczkę też tutaj zmieniało, bo pierwotnie mieliśmy tydzień wcześniej tą imprezę organizować, no ale pojawiły się określone szanse koncertowe związane właśnie z występem POSES, z występem Sadistic Intent w okresie letnim, W sierpniu już było wiadomo, więcej dokładnie kiedy to się odbędzie Też to zajęło nam kilka miesięcy bo, bo rozpoczęliśmy pracę nad festiwalem Już bardzo wcześnie O wiele wcześniej niż nad pierwszą edycją Bo w styczniu i lutym już rozsyłaliśmy maile Już anonsowaliśmy się Z agencją, agencją, zespołom No i, i przeczestowaliśmy temem w wynajdywaniu takich smaczków Które nam się udało, mam nadzieję, zebrać I które by w grudniu Zobroczyłam czy podczas negocjowania składu natrafiliście na jakieś e, przeszkody? No nie wiem, terminy nie chciały się zgrać, e, nie pasowało około, że to e, właśnie Wrocław, że to Polska, że to daleko, a może po prostu e, ktoś uważał, że oferujecie e, za mało za występ? To no były takie sytuacje, nie jakieś drastyczne, poczęliśmy się kompletnie zignorowani, to, to, tak to nie no. Biznes też swoimi prawami się rządzi, więc jakby rozumieliśmy przekaz i tutaj może tak ciężko sobie wyobrazić, kto jest zewnątrz, ale tak naprawdę tutaj wymagana jest dosyć duża dyplomacja i ktoś, kto, wiesz, kto się denerwuje, to, to niewiele osiąga, więc my dyplomatycznie, spokojnie ze wszystkimi rozmawialiśmy. Oczywiście, że kilka fajnych zespołów o mały włos byśmy zabukowali, ale na przykład Odliczyliśmy budżet, stwierdziliśmy, że nie, że nie stać na znanich albo rozjechaliśmy się z datami, więc um, nie będę mówił, jakie to są zespoły, bo liczę, że wystąpią na kolejnych edycjach. Więc um, nie było żadnych takich sytuacji, które, wiesz, mogły być nieprzyjemne. Raczej, raczej profesjonalnie, dzisiaj, dzisiaj ta branża naprawdę działa bardzo prężnie i właśnie tak można określić profesjonalnie i to jest, to jest dobre. była amerykańska formacja Abzu, Abzu którą e, usłyszycie pierwszego dnia właśnie festiwalu, między innymi obok e, pozestni kilku e, innych zespołów. O szczegółach, o szczegółowym programie tejże imprezy Adam będzie mówił za e, kilka minut. A to nagranie, które e, wam e, zaprezentowałem pochodziło z krążka, który nazywa się Abzu i został wydany, który to był rok. Muszę sobie znowu się bujnąć na gałęzi, wychylić się i zobaczyć. To był album z roku 2011 wydany przez wytwórnię Candlelight Records. Zwracam do rozmowy z Adamem. W porównaniu do ubiegłego roku zmieniła się nieco klubowa mapa Wrocławia. Zniknęło z do świtu oraz Eter. Tegoroczna edycja festiwalu Entity Abyss również odbędzie się w innych lokalizacjach niż to poprzednia debitancka z roku 2015. No to prawda, to dużo się zmieniło, ale pojawiły się zakwenty rewiry. Um, alibi oczywiście jest i będzie. E, Firley e, też był w, w obszarze naszych zainteresowań, ale kiedy wyklarowały no, się terminy i okazało się, że robimy to 9 i 10 grudnia, no to Firlej był zamknięty. Trochę żałujemy, bo lubimy to miejsce, ono ma bardzo dobrą akustykę, e, fajne zaplecze, i jest fajnie miejsce położone, no ale trudno. Więc um, piątek robimy w Alibi, w sadzonym. Jedni lubią, inni kochają i nienawidzą, ale ten, ten klub ma swoje m, zalety i je wykorzystamy właśnie w czasie koncertu podczas belfast Apsu e, z aportami. A e, sobotni, e, drugi dzień festiwalu organizujemy w takim miejscu dosyć mało znanym jeszcze, to jest klub Kalnia który znajduje się w budynku właśnie wymienionych przeze mnie wcześniej z ostatnich rewirów. To jest bardzo fajne i ciekawe miejsce, bo to jest stary przedwojenny browar, który został zaadoptowany w taką przestrzeń artystyczno-eventową z wieloma salami, z wieloma zakamarkami. Metalowcy mieli szansę zobaczyć tam behemota w tym roku, więc jakieś tam przetarcie i rozdziewiczenie tego miejsca było, ale sala pralnia nie była udostępniona jest to sala mniejsza tej głównej ale bardzo fajna akustyczna i, i, i, i wygodna do robienia koncertów, bo wysoka o, o, o regularnym kształcie. To na przykład ciekawostką jest, że, że tam kibelki zostały zorganizowane w kadziach po ważeniu piwa, więc jak się wchodzi do kibelkach, to podłoga jest, więc jest taka obła, że tak powiem więc miejsce jest bardzo fajne i, i, i interesujące, myślę, że spra sprawdzi się doskonale można tam byłoby zrobić festiwal na trzech scenach i to jest takim trochę naszym marzeniem. Żeby koncert czy festiwal Był udany To oprócz składu i lokalizacji Potrzebny jest też odbiorca Czyli publiczność A z tym bywa różnie O czym słyszymy od lat Czy ludzie chodzą na koncerty dla muzyki Bo lubią dany klub A do innego choćby grał tam nie wiadomo co No to wołami nie dadzą się zaciągnąć Czy chodzą na, przykład na koncerty Bo mają zaufanie dla, do danego organizatora Czy Adam pokusi się o jakieś refleksje w tym temacie to, no to pytanie, które mi zadałeś, to nie ma takiej jednej e, łatwej i prostej odpowiedzi, bo e, jeśli mnie pytasz o jakieś trendy, które występują e, w frekwencjach, to mogę Ci powiedzieć, że to jest sinusolda. Są okresy, kiedy ludzie w ogóle nie chodzą, są okresy, kiedy chodzą na wszystko, a, a w pewnym momencie następuje przesyt i znowu frekwencja na koncertach spada i to obserwuję od lat. Ale oczywiście e, chodzą przede wszystkim dla muzyki ale też chodzą trochę dla organizatora. i Trzeba jakby zbudować zaufanie. My to zaufanie budujemy od 2015 roku nie tylko festiwalem, ale też bookingiem i robieniem koncertów klubowych, bo robiliśmy m.in. koncerty Destroyer 666 we wrześniu, dwa koncerty w Warszawie, w Zabrze, wcześniej z Bolterem we Wrocławiu, robiliśmy ostatnio Death Congregation, więc jakby to też jest ważne jakby budowanie takiej naszej tożsamości, że nie jesteśmy przypadkowi. I to jest ważne, bo wtedy ci, którzy kupują od nas bilety i za małe pieniądze, to wiedzą, że dostają jakiś sprawdzony produkt od kogoś, kto się zna na rzeczy. Polskiej, Polska scena zna różne sytuacje, różnych organizatorów też. No tak, było kilka gwiazd, które, wiesz, wyłudaczy, oszustów, którzy bardzo psuli naszą opinię organizatorów przed publicznością, już nie mówiąc o tym, jak to było odbierane gdzieś tam na zachodzie. Tak w dłoń, czyli gość rzeźni. A ja przypomnę, że naszym gościem w rzeźni jest Adam Adamski z Into the Abyss. Przejdźmy do clou naszej dzisiejszej rozmowy, czyli Into the Abyss Festival edycja druga. Najważniejsze adresy, telefony i kontakty, czyli kiedy, gdzie, kto i za ile. Słuchajcie, słuchajcie i notujcie, jeżeli jeszcze tego nie wiecie. No przede wszystkim datę, czyli 9 i 10 grudnia we Wrocławiu. Pierwszego dnia koncerty odbędą się w klubie Alibi, do którego zawita trasa koncertowa, w ramach której zagrają po Sest, Absu, Cold Raven i zespół From Hell. Pięć zespołów na jednej scenie zaczynamy o godzinie 18, kończymy przed północą. Drugiego dnia, być może takiego właściwego festiwalowego dnia, Widzimy się w klubie Pralnia na ulicy Krakowskiej w 100. Tego dnia na scenie pojawi się 8 zespołów. Oczywiście headliner soboty, czyli sadistic intent. Grey Miazmą w towarzystwie. Kringa, The Human, Mortus, Brudny Skurwiel i, i Shodan. Nie wiem, czy wymieniłem Malokarpatan, ale jeszcze mamy Słowaków z Malokarpatan z Tobą. Więc w tych miejscach, w tych dniach zobaczymy te zespoły. Mamy bilety w dwóch obcych jednodniowe, i, i, i karnety dwudniowe. Bilet jednodniowy kosztuje 79 zł w naszym sklepie Into the Abyss Fest na platformie Merch. W punktach sieci Ticket Pro bilet jednodniowy kosztuje 89 zł, a w dniu koncertu za bilet tenże zapłacimy 99 zł. A co do karnetów, to m, możemy je kupić w dwóch cenach. To jest 140 zł w naszym sklepie Into the Abyss Fest i 160 zł w punktach sieci Ticket Pro. I uwaga, karnety nie będą dostępne w piątek ani w sobotę to oczywiste, więc kończymy przed sprzedaż karnetów 8 grudnia. Sometimes, heaven, black united. World, the the black united We're to so one, we're dead, we're fucking dead If we really can't change, it's nice, so, To a our souls, we're man powerful, survive, it's a good facing now complete Surrender to the One by one, we draw stronger, this is a time, You won't nothing true of This no can, and cannot be seen. Return the tide again. I wish to die today, I know you tell me, But it needs spirits to ride. shot. Bye. formacja Sadistic Intent z epki sprzed dwóch lat awakening Horrid Thoughts wydanej przez Iron Pegasus Records. Na tejże epce, oprócz dwóch kompozycji autorskich, panowie zamieścili również cover Dark from Fuck Off and Die. No i tak przy okazji tego, co mówimy o festiwalu, to jeżeli chodzi o Sadistic Intent, to może być to, no niestety moi drodzy, pierwsza i ostatnia szansa zobaczenia tego zespołu, zespołu na żywo w naszym kraju, bo oni kilka tygodni temu Zamieścili na swojej stronie internetowej, na swoim profilu Facebookowym takie dosyć niepokojące oświadczenie, z którego może wynikać, że no przyszłość tego zespołu jest niejasna. Panowie od lat siedzą, siedzą że tak powiem, w podziemiu, nagrywają różne materiały, demówki, jebki. A tak naprawdę od momentu, kiedy rozpoczęli działalność w 1987 roku, a więc w przyszłym roku będzie to będzie to. 30, 30 lat. No panowie nie mają jeszcze na swoim koncie pełnometraszowego albumu. Jakoś tak się nie składa, chociaż materiału materiału całkiem całkiem sporo mają. Pomniejsze wydawnictwa są, na no jeżeli chodzi o pełnometrasz, jakoś tak się nie złożyło. No i ta sytuacja, gdyby jest trochę męcząca, czy też zaczyna ich y, przerastać, czy też doganiać, no i nie wiadomo, nie wiadomo, czy, czy właśnie, y, w czy czy nowy, y, czy coś w ogóle nowego jeszcze z obozu, y, z obozu Intent y, nam się trafi, także 9 y, podczas drugiej edycji, drugiej edycji na the Abyss Fest, 10 grudnia będzie szansa po prostu, żeby ten zespół zobaczyć. być może po raz pierwszy i ostatni, czyli tak jakbyście byli na dwóch koncertach, y, na dwóch koncertach y, właśnie zespołu Sadistic Intent. Y, o, to oczywiście, oprócz tego, co powiedział Adam o składzie pierwszego, drugiego dnia, to mm, nie wszystkie muzyczne atrakcje, które szykują dla Was, bo kontynuując y, świecką tradycję pierwszej imprezy, również teraz zaproszą Was na y, postfestiwalowe afterparty, prawda? Spotykamy się po sobotnich koncertach w klubie Ciemna Strona Miasta, to jest niedaleko pralni, która faktycznie znajduje się trochę na obrzeżach miasta, ale do dworca jest 15-20 minut piechotą, gdzie przy dźwiękach Turbo Negro albo Slayera będziemy tutaj wszyscy um, uprawiać dożynki, jak to gdzieś w zeszłym roku ktoś um, określi. Może nie będzie to fabryka gwoździ, mam nadzieję, ale właśnie jakieś takie atrakcje um, pokoncertowe w gościnnych progach tego klubu e, będziemy się żegnać z naszymi uczestnikami naszego festiwalu. A co jeszcze czekać będzie na tych, którzy zdecydują się na wyprawę do Alibi i Pralni? W ubiegłym roku pod e, Firlejem stał e, food truck. E, zaś w sali obok baru kilka kramów z undergroundowymi artefaktami. Pierwszy dzień festiwalu to taki trochę typowy, koncertowy dzień, jaki jest wiele. Jeśli je, idziesz na koncert klubowy, przyjeżdża trasa. Mamy pięć zespołów, klub, alkohol, dobra zabawa. Za no to w sobotę w klubie pralnia mamy większe pole do popisu. Zaprosiliśmy tam wiele sklepów naszych distr polskich. Będzie ich sporo. Nie, nie, nie wymienię wszystkich, bo jeszcze rozmawiamy z kilkoma, ale na pewno Gods of War będzie Self-Made God, będzie Old Temple, może będzie Kura, Third, Eye Temple. No i zobaczymy kto jeszcze. Oczywiście sklepy zespołu. Ale oprócz tego jakieś dobre jedzenie, postawimy food truck pod, pod klubem Pralnia, więc kto będzie głodny, będzie mógł się tam posilić. No cóż, szykujemy też jakieś takie gry zwęcznościowe na ten festiwal, bo w klubie zakrętej rewiry znajdują się stare z lat 80 wiesz, maszyny do gier, jest flipper, są jakieś takie rzeczy, więc tam w czasie tego 9-godzinnego maratonu jak ktoś będzie znużony muzyką, a jeszcze będzie w stanie pograć, to będzie mógł sobie troszeczkę takich zręcznościowych atrakcji zafundować. Na dużym ekranie w zakrętych rewirach um, mamy zamiar um, zrobić coś takiego jak classic metal cinema, czyli koncerty klasycznych metalowych zespołów. Trochę inne brzmienie, mniej, mniej ekstremalne, ale, ale odmiana właśnie od tego, co będzie na dużej sali koncertowej. Masak w dłoń, czyli Gość Rzeźni. A gościem rzeźni jest dzisiaj Adam Adamski z Into the Abyss, z którym rozmawiamy właśnie o drugiej edycji tego festiwalu właśnie teraz. 9-10 grudnia wywracał się ona, odbędzie Adam, powiedział przed chwilą, kto którego dnia, w jakich godzinach, w jakich klubach i po ile są bilety, jakie atrakcje muzyczne i poza muzyczne. No to teraz uwaga, uwaga, gdzie w sieci znajdziemy informacje, które właśnie Adam podał wam w ostatnich minutach. Wszystkie informacje o naszym festiwalu znajdziecie na naszej stronie intodebbis.pl Tam też są linki do, do Facebooka, do naszych sklepów, do trailera, do preordera naszych koszulek, które niedawno został tutaj opublikowany, więc pod tym adresem absolutnie wszystkie informacje o festiwalu są dostępne. A jeżeli chodzi o y, muzykę, to przed momentem słuchaliśmy sobie formacji Grace Miansma z epki Endless Pilgrimage. To jest epka, która została wydana w maju tego roku. To była y, kompozycja zatytułowana Purgative y, y, Circumvolution. Za momencik zaś y, y, formacja Kringa z epki, która nazywa się Through the Flesh of Ethereal Wombs. E, epka ta została wydana w marcu tego roku. No i z tejże epki posłuchamy sobie kompozycji Pearly Gates, Abhorrent Wszelkie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 Thank <laughs> you. To formacja Malokarpatan, która wprowadziła nas w ostatnią godzinę dzisiejszego wydania Rzeźni. To był utwór, który pochodził z albumu, na który nazywa się Triże Dni, co można by przetłumaczyć jako Dni Wiedźm, czy jakoś tak. I tam ten krążek został wydany w ubiegłym roku najpierw samodzielnie przez zespół w formie cyfrowej, a potem doczekał się wersji kasetowej wydanej przez wytwórnię e, Sky Burial i następnie m, kompaktu i ponownie kasety, tyle że wydane już przez Hexenhave e, Productions i e, w tym roku ponownie płyta wydana cyfrowo, podpisana przez Invictus Productions również winyl przez tą wytwórnię był sygnowany a wytwórnia Hexenhave Productions wyku, wypuściła w wakacje w lipcu tego roku digipakową wersję e, albumu Strigze My żeśmy posłuchali sobie kompozycji, która nosi tytuł i uwaga, teraz będę sobie łamał język na słowackim. Na krillach ciemnoty do chorskich uboci zostupuje posłomoru a chniloby. Co to znaczy? Nie wiem, pokrójcie mnie tępym nożem, albo, nie wiem, nakruszcie na mnie yy, szczerw swojej bułki, to wam nie powiem, gdyż się na słowackim yy, nie wyznaję. W każdym razie, yy, w każdym razie, Malo Karpatan yy, 10 grudnia, druga edycja Into the Abyss, festiwal we Wrocławiu. Drugiego dnia się właśnie w klubie pralnia będzie, będzie tutaj na scenie, na scenie prezentował. Co nam tutaj zostało jeszcze w mojej rozmowie, pogawędce z Adamem do poruszenia? Zerkam tutaj na ściągaweczkę. O co ja go tam miałem teraz zapytać. A no właśnie, niejako wybiegając w przyszłość. Za dwa tygodnie widzimy się na drugiej edycji Into the Abyss we Wrocławiu. A czy spotkamy się tam w roku 2017? Przyszły rok pokaże, co będzie liczymy, że ta edycja się uda i to też natchnie nas, żebyśmy robili kolejną. Ale jesteśmy optymistami i, i jesteśmy przede wszystkim uparci. Jeśli w nas wierzycie, my wierzymy w Was i wspólnymi siłami możemy robić naprawdę mm, fajne, fajne rzeczy, takie jak mm, festiwal Into the Edith, na który bardzo serdecznie i, i sierczyście zapraszamy. A to kolejny wykonawca, który, kolejny wykonawca, który w sobotę wystąpi drugiego dnia festiwalu Into the Abyss drugiej edycji. To była formacja Mortus z albumu Over the Dying Stars i kompozycja, która nosiła tytuł Gospel for Evil and Hell. Chaos. No i co nam zostało jeszcze? no zostało to, o czym mówiłem. E, został nam e, deser i to teraz e, bardzo ważna informacja dla e, łowców nagród, którzy, e, którzy niech się e, przygotują, bo na deser Adam przygotował dla Was pytanie, zadanie yy, konkursowe, w którym można zdobyć jednoosobowy karnet na drugą edycję festiwalu yy, Into the Abyss. Yy, karnet, czyli, na, yy, czyli prawo wstępu na yy, piątek i yy, sobotę. Co należy zrobić, aby go zdobyć? No to za momencik yy, wysłuchacie, gdyż Adam osobiście Wam to pytanie, zadanie konkursowe zada. Yy, informacyjnie yy, awansem mówię, że za tydzień będzie kolejny yy, karnet do zdobycia. Tym razem pytanie będę zadawał ja, natomiast będzie to pytanie właśnie przygotowane przez, przez chłopaków z Interebys i związane oczywiście z, z festiwalem, który 9-10 grudnia będzie miał miejsce we Wrocławiu. Zgłaszacie się do mnie tradycyjnie, czyli albo telefonicznie 22 58 555, albo mailowo rzeźnia albo za pośrednictwem prywatnej wiadomości na e, antyradiowym e, Facebooku. No i zgłaszacie się podając oczywiście e, Imię i nazwisko, no bo to jest, to jest bardzo ważne, więc środki Marysie, papy Smerf, inne takie. Leśne i obleśne skrzaty, czy też Boże Ruchadła, no to niech już w ogóle od razu, że tak powiem, nie przysyłają niczego, bo ja takiej odpowiedzi nie zaliczę, nawet jeżeli będzie, nawet jeżeli będzie poprawna. O, to tak się, tak się umówmy Tak jak Wam tamten ksiądz na chrzcie wpisał, albo Wam świecki ksiądz w gminie zapisał w akcie urodzenia, to tak się proszę tutaj właśnie do mnie, do mnie zgłosić, jak będziecie podawali odpowiedź. Mam nadzieję, że. Prawidłową. No to uwaga, pytanie zadaje Wam Adam 2258 33 555 rzeźnia małpa, Ja będę czekał na Wasze zgłoszenia do godziny 1.40 i koduję Was od 11 do 66. .00. Kilka tygodni temu opublikowaliśmy oficjalny trailer naszego festiwalu, jaki utwór, jakiego wykonawcy został wykorzystany jako podkład muzyczny do tego trailera. że naszym dzisiejszym gościem był Adam Adamski z Into the Abyss. No i Adam na deser zadał wam pytanie, zadanie konkursowe, które premiowane jest czym? Które premiowane jest karnetem, dwu, czy dwudniowym karnetem, jednoosobowym dwu, dwudniowym karnetem na drugą edycję festiwalu Into the Abyss. Adam zapytał o trailer festiwalowy, w którym wykorzystano właśnie pewien utwór muzyczny. No i wasze, pytanie, wasze zadanie konkursowe, to jest, proszę podać e, artystę i tytuł utworu, który został e, wykorzystany jako e, ścieżka dźwiękowa w tym e, trailerze. 22 58 33 555, rzeźnia, małpa, albo prywatna wiadomość e, na antyradiowym e, Facebooku. Tak się właśnie e, zgłaszacie. Ja czekam na wasze zgłoszenia jeszcze przez 17 minut, a my słuchamy sobie formacji e, Shodan, która również e, wystąpi właśnie e, z w dniach 9-10 grudnia Podczas festiwalu Into the Abyss, Podczas jego, jego drugiej edycji Wystąpi w sobotę I są to nagrania z albumu Protocol of Dying słuchaliśmy sobie utworu This world means nothing Przed momentem, a za moment jako drugi Pojawi się, pojawi się pleśń tytułowa Jako druga pojawi się pleśń tytułowa O tak powinien powiedzieć